ministra obrony narodowej od 1965 roku generała Grzegorza Korczyńskiego. Urodzony w 1915 roku Stefan Robert Kilanowicz, tak naprawdę nazywał się Korczyński, jako młody ochotnik trafił na front wojny domowej w Hiszpanii. Pragnął walczyć w szeregach republikańskiego lotnictwa, ale ze względu na stan zdrowia został skierowany do kawalerii. W roku 1938 znalazł się we Francji, gdzie, jak wielu innych uczestników brygad międzynarodowych, został osadzony w obozie dla internowanych. Po wyjściu z obozu i kuracji w sanatorium, Gruźlica, aktywnie działał w sekcji Polskiej i Francuskiej Partii Komunistycznej. W 1942 roku został sprowadzony do okupowanej Polski. Do kraju wracał m.in. z Zygmuntem Mołojcem. Tutaj Korczyński dowodził oddziałami partyzanckimi gl a w 1944 roku lubelskim okręgiem AL, gdzie za sprawą brata Jerzego Kilanowicza poznał osobiście Władysława Gomułkę, z którym nawiązał bliską współpracę i z którym od razu mieli się bardzo polubić. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej Korczyński organizował milicję obywatelską w województwach lubelskim, białostockim i warszawskim. W latach 1946-1948 był wiceministrem bezpieczeństwa. Później został skierowany do pracy w MON. W 1950 roku został oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, usunięty z wojska oraz ze stanowisk partyjnych i osadzony w więzieniu. Tam znęcano się nad nim wyjątkowo, gdyż w żadnym razie nie chciał odstąpić gomułki i podtrzymać zarzutu o istnieniu odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Katowany Korczyński, między innymi poddano go 17-dniowemu Powtarzał uparcie Ja Wiesława nie zdradzę Gomułka dowiedział się o tym i nigdy mu tej niezłomnej postawy nie zapomniał Korczyński wyszedł na wolność w maju 1956 roku Niedługo potem został zrehabilitowany i powrócił do wojska Za sprawą Gomułki w 1965 roku został wiceministrem obrony narodowej W latach 60. był członkiem Komitetu Centralnego oraz członkiem Zarządu Głównego z BOWIT. Jednocześnie był głównym inspektorem obrony terytorialnej kraju. Te właśnie funkcje oraz przyjaźń z Gomułką w grudniu 1970 roku zaprowadziły go na ulicę Trójmiasta, gdzie dowodził użytymi przeciwko demonstrantom siłami wojskowymi. Wydaje się, że Moczar pogardzał politykami przebranymi w oficerskie mundury, którzy w szarych szynelach przywędrowali ze wschodu, w początkach lat 60. wspólnie z Korczyńskim zaczęli skupiać wokół siebie młodych działaczy partyjnych, zwłaszcza o nacjonalistycznej orientacji. Ludzie ci zbyt młodzi by uczestniczyć w czasie wojny w walce, nazywani byli niekiedy patriotami. Stanowili oni naturalne zaplecze rodzącego się ruchu partyzanckiego. Moczar mógł rozbudzać ich aspiracje, obiecując łatwe awanse kosztem starych komunistów, którzy już powinni odejść ze sceny politycznej. Jak się wydaje, w tym czasie celem Moczara i Korczyńskiego było stworzenie narodowo-komunistycznej frakcji w kierownictwie partii. Żeby uchronić się przed ewentualnym pomówieniem o antyradzieckość, partyzanci nawiązali za pośrednictwem Witarzewskiego bliższe kontakty z Zenonem Nowakiem, powszechnie uważanym w Polsce za człowieka Moskwy. Do realizacji swoich celów Moczar postanowił wykorzystać liczący w początkach lat 60. 250–300 tysięcy członków zbowit, w którym odgrywał ważną, jeśli nie decydującą rolę. Tworzył tam nową, swoistą narodową jedność. Pod hasłami narodowymi udało mu się skupić wokół siebie wielu kombatantów nie tylko z AL, lecz także z AK. Zaczęto organizować wspólne alowsko-akowskie biwaki i ogniska. Były partyzanckie śpiewy, wspomnienia, była wódka, bigos, kiełbaski na patyku. Moczar umiejętnie wykorzystywał wspólnotę kombatancką tych, którzy dla ojczyzny tracili młodość walcząc po lasach z hitlerowcami oraz fakt powojennych represji wśród byłych akowców. Przecież w tym samym czasie w więzieniach siedziało również niemało byłych żołnierzy AL. Generał Korczyński mógł powiedzieć do pułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława — Pan wtedy siedział i ja też wówczas byłem w więzieniu. W ten sposób otwierała się droga do partyzanckiej współpracy. Część był żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, szła na nią. Dołudca Kedywu Okręgu Warszawskiego, dr Józef Rybicki, opowiadał, że jeszcze w 1968 roku Mazurkiewicz Radosław bezskutecznie namawiał go do wstąpienia w szeregi z Bowidu, przekonując, że Moczar jest patriotą i dobrym Polakiem. Odcinek piąty Partyzanci oficjalnie deklarowali lojalność wobec Gomułki, ale w kontaktach nieoficjalnych swym rozmówcom nierzadko dawali do zrozumienia, że jest on przemęczony, nie obejmuje wszystkich spraw i powinien ustąpić miejsca komuś młodszemu, energiczniejszemu, bardziej zdecydowanemu. Z czasem zaczęto sugerować, że takim człowiekiem na miarę potrzeb jest właśnie moczar, o którym coraz częściej mówiono po prostu generał. Na temat partyzantów Jerzy Holzer napisał, że krzewili oni swoisty etos kombatancki, niewolny od nacjonalizmu. Kierował się on przeciw Niemcom i Ukraińcom ze względu na wojenną przeszłość, przeciw Żydom ze względu na przypisywanie im śladem Natolina decydującej roli w represjach stalinowskich w Polsce, ale w bardziej zakamuflowany sposób także przeciwko Rosjanom. Partyzanci przeciwstawiali komunistów przebywających podczas okupacji w kraju a zwłaszcza walczących w partyzantce tym, którzy przybyli wraz z wojskami sowieckimi w szynelach pozbawieni z tej racji elementarnej wiedzy o przeżyciach ludności w okupowanej Polsce ofensywa partyzantów kierowała się przeciw resztkom grupy Puławskiej. Moczar zyskiwał poparcie ze strony niektórych działaczy najbliższych Gomułce, zwłaszcza Zenona Kliszki i Ryszarda Strzeleckiego którzy chcieli przy okazji załatwić stare porachunki personalne w 1962 roku coraz częściej krążyły po Warszawie plotki na temat występującej pod hasłami populistycznymi nacjonalistycznej, dynamicznej grupy partyzantów. Szybko za swoisty manifest grupy uznano książkę Ludzie, fakty, refleksje, zawierającą wywiady przeprowadzone przez Walerego Namiotkiewicza i Rostropowicza z Moczarem, Korczyńskim, generałem Zygmuntem Duszyńskim, Hilarem Chełchowskim, pułkownikiem Józefem Małeckim, pułkownikiem Marianem Janicem, generałem Franciszkiem Szlachcicem, pułkownikiem Teodorem Kuflem, majorem Mieczysławem Ruch-Świostkiem, generałem Aleksandrem Kokoszynem, pułkownikiem Tadeuszem Pietrzakiem, podpułkownikiem Stanisławem Wrońskim. Nie wszyscy wymienieni byli ludźmi moczara, a generałowie Duszyński i Kokoszyn stali się nawet z czasem celem ataków partyzantów. Niemniej książka Ludzie, Fakty, Refleksje została 15 czerwca 1961 roku zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty do Bibliotek, Liceów Ogólnokształcących, Techników i Zakładów Kształcenia Nauczycieli i miała przyczyniać się do popularyzowania swoistej legendy partyzantów. Jednocześnie w Warszawie opowiadano o dokonywanej w MSW czystce według kryterium rasowego. Niektórzy wykonawcy tej akcji Mówili przy okazji o aryzacji lub dejudeizacji resortu. Później, już w połowie lat 60. komórka zajmująca się w MSW obywatelami pochodzenia żydowskiego zaczęła, opierając się na kryteriach ustaw norymberskich, kompletować listę tych osób. Obok imienia i nazwiska oraz miejsca pracy, dossier zawierało adres domowy, informacje o tym, gdzie dany Żyd spędza wakacje, nazwiska zaprzyjaźnionych z nim osób lub takich, z którymi koresponduje, a nawet informacje, gdzie robi zakupy. Choć biuro polityczne nie wyraziło na to zgody, zakładano telefoniczny podsłuch i prowadzono stałą inwigilację szeregu wpływowych osób pochodzenia żydowskiego. Jedyne w Polsce pismo wydawane w języku jidysz, folks, sztyme, zostało poddane ścisłej policyjnej kontroli. Stale rozbudowywano system cywilnych informatorów i konfidentów których w początkach 1963 roku miało być już dwa razy więcej niż w latach stalinowskich, kiedy to ich liczbę szacowano na co najmniej 120 do 150 tysięcy, nie licząc informatorów MO oraz wojskowych służb specjalnych. Dla części tej rzeszy agentów organizowano specjalne szkolenia, w trakcie których doskonalili swoje umiejętności sekretarek, kierowców, osobistych asystentów, urzędników kancelaryjnych, Pomocy domowych i tak dalej u osób na eksponowanych stanowiskach. Za tę działalność dodatkowo opłacano ich z kasy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Równolegle z czystką rasową w MSW analogiczną akcję prowadzono w Korpusie Oficerskim. Marian Spychalski, który po październiku zastąpił Rokosowskiego na stanowisku ministra obrony narodowej, szczególną rolę przypisywało kontrwywiadowi wojskowemu który był jedną z odnóg Wojskowej Służby Wewnętrznej. Spychalski pragnął, aby kontrwywiad wojskowy był odporny na infiltrację z zachodu, ale także i ze wschodu. Chęciński utrzymuje, że współpraca z radzieckimi służbami specjalnymi miała wtedy na ogół charakter partnerski i nosiła cechy wzajemności. Na czele WSW stanął Kokoszyn, który był akceptowany zarówno przez stronę radziecką z powodu swojego rosyjskiego czy też ukraińskiego pochodzenia, i faktu ukończenia w 1941 roku Aleksandrowskiej Szkoły NKWD, jak i przez kierownictwo polskie z tytułu wojennych zasług w Armii Ludowej oraz przyjaźni ze Spychalskim, wobec którego był lojalny. W 1959 roku zastępcą Kokoszyna mianowano wysokiego szczebla funkcjonariusza MSW, podpułkownika Kufla, który 4 lata wcześniej ukończył w Moskwie wyższy kurs służby bezpieczeństwa, i przy tej okazji nawiązał bliskie kontakty z KGB. Na początku lat 60. bawił w Polsce z wizytą wiceminister obrony narodowej ZSRR, marszałek Sergiej Birjuzow, który na zakończenie inspekcji sojuszniczej armii miał świadczyć Spychalskiemu, że armia dowodzona przez Żydów i kontrrewolucjonistów nie może być użyta w walce przeciwko imperializmowi i zażądał natychmiastowej czystki. Ta czystka była spowodowana m.in. tym, że Związek Radziecki w tym czasie podjął ideologiczną ofensywę w krajach arabskich, co przygotowywało grunt do radzieckiej ekspansji na Bliski Wschód. Powołano w Ministerstwie Obrony Narodowej specjalną komisję, którą kierował radziecki szef Polskiego Sztabu Generalnego, generał Jerzy Bordziłowski. W jej skład wchodzili też zastępca szefa WSW, generał Kufel, oraz szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, generał Jerzy Fonkowicz. Na ogólną liczbę 40-45 tysięcy oficerów Ludowego Wojska Polskiego było raptem 250-300 osób pochodzenia żydowskiego. Jednakże czystka nie ograniczała się do nich. Liczne ofiary tej akcji były oskarżane jedynie o przyjaźń z oficerami żydowskiego pochodzenia. Komisja zdziesiątkowała główny zarząd polityczny Wojska Polskiego. Po dymisji szefa głównego zarządu politycznego Generała Janusza Zarzyckiego, jego zastępcę, generała Bronisława Bednarza, przesunięto na stanowisko szefa Wojskowego Instytutu Historycznego i odwołano pułkownika Fryderyka Malczewskiego, a także generałów Ignacego Bluma i Adama Uziębło, więźniów okresu stalinowskiego. Generała Tadeusza Piuro, byłego przedstawiciela Polski w sztabie Układu Warszawskiego w Moskwie, cieszącego się opinią jednego z najzdolniejszych polskich oficerów, przeniesiono do Akademii Sztabu Generalnego. Odwołano też ze stanowiska szefa sztabu wojsk lotniczych, pułkownika Wincentego Heinricha. Posunięcie to było pośrednio konsekwencją wcześniejszego usunięcia naczelnego dowódcy wojsk lotniczych, generała Jana Frejbieleckiego. Nie później także niż w 1962 roku Kufel przystąpił do akcji mającej na celu skompromitowanie generałów Zygmunta Duszyńskiego i Jerzego Fonkowicza. W wyniku tej akcji w lutym 1965 roku generał Duszyński został odwołany ze stanowiska Głównego Inspektora Szkolenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja ta zapoczątkowała nową falę zmian na kierowniczych stanowiskach w MON. Z mniej czy bardziej wiarygodnych powodów w połowie lat 60. pozbyto się w różny sposób odwołanie, emerytura, przeniesienie służbowe wielu wyższych oficerów, którzy po 1956 roku zajmowali w Ludowym Wojsku Polskim eksponowane stanowiska. Wśród odsuniętych wówczas wojskowych znaleźli się m.in. generałowie Jerzy Fonkowicz, Zdzisław Bobecki, Zbigniew Michalski, Józef Kuropieska, Włodzimierz Muś. Chęciński za najważniejszą zmianę skłonny jest jednak uznać fakt, że na stanowisku dowódcy WSW generała Kokoszyna zastąpił generał Kufel. Chęciński, długoletni oficer wojskowego kontrwywiadu, był zapewne w tych wszystkich sprawach nieźle zorientowany. Z drugiej strony jego książka jest nie tylko pracą historyczną, lecz także spełnia określoną rolę polityczną. Była pisana z myślą o zachodnich czytelnikach na ogół lubiących tego typu sensacje. Informacje takie mają to do siebie, że przeważnie niestety nie można ich skonfrontować z innymi źródłami. Prawdą jest jednak, że w 1962 roku Zarówno w MSW, jak i w MON rozpoczęto czystkę rasową, której organizatorami byli partyzanci. Cel tej akcji był co najmniej potrójny. Po pierwsze, eliminacja polityczna ostatnich Puławian i ludzi pozostających w orbicie ich wpływów. Przy okazji ludzie Moczara mogli zyskać pewną liczbę eksponowanych stanowisk w armii i bezpieczeństwie, a także w aparacie partyjnym. Po drugie, można było osłabić, a później nawet rozbić uważane przez moczarowców za liberalne zaplecze Gomułki i w konsekwencji doprowadzić do przynajmniej częściowej izolacji pierwszego sekretarza. Po trzecie wreszcie, a może to właśnie było decydujące, podejmując tę akcję moczar wychodził naprzeciw radzieckim żądaniom w tym względzie. Prawdopodobnie rok 1962 wyznaczał start do biegu po najwyższą stawkę, biegu, w którym moczar nie zaniedbywał niczego. Właśnie wtedy ukazała się w Warszawie książka pułkownika Zbigniewa Załuskiego pod tytułem Siedem polskich grzechów głównych, która wywołała burzliwą dyskusję na łamach prasy. Spór o polskie grzechy, stwierdza Bębenek, był na pewno w dziejach Polski Ludowej najgłośniejszym sporem o tematyce historycznej. Był też jednym z najważniejszych sporów ideologicznych, zważywszy jego szeroki rezonans społeczny, poparty do dziś obserwowaną pamięcią o nim. W pamięci tej do dziś pozostały użyte w dyskusji takie określenia epitety jak np. prześmiewcy czy szydercy oraz neologizm językowy bohaterszczyzna. Pozornie dyskusja dotyczyła historii i sposobów jej pojmowania. W istocie miała rozstrzygać, do jakich wartości historycznych będziemy się odwoływać, myśląc o dniu jutrzejszym. Cytowany historyk trafnie zwraca uwagę na to, że na dyskusję nałożono zadanie rozstrzygnięcia podstawowych zagadnień ideologicznych kraju. Ciężaru tego nie mogła ona unieść. Problem był zbyt skomplikowany, by rozstrzygnąć go z pomocą samego tylko określenia się wobec bohaterskich wzorców. Dlatego opowiedzenie się za lub przeciw i sposób w jaki to czyniono przestały być w znacznym stopniu merytorycznym wkładem do dyskusji, a stawały się rodzajem deklaracji ideowo-politycznej manifestacją własnej postawy. Spór stawał się kryptonimowy. Argumenty wyczerpały się, pozostawało tylko ich powtarzanie, co, podobnie jak rosnący ciężar stawianych zarzutów, zaostrzyło jedynie wymianę zdań. Wypowiedzi stały się elementem gry politycznej. Trzeba tu jedynie zwrócić uwagę na fakt, że spór o książkę Załuskiego toczył się przede wszystkim na łamach pism partyjnych. Tygodnik Powszechny, który poprzednio podejmował temat losu Polaka piórami swych czołowych publicystów, obecnie zachował milczenie. Pisma Paksu natomiast zdecydowanie poparły tę propozycję. Ostatnie zdanie dla osób mniej zorientowanych może być niezrozumiałe. Dlaczego prasa paksowska włączyła się w tę dyskusję i dlaczego zdecydowanie poparła ideową i intelektualną propozycję partyjnego publicysty Załuskiego? Aby na to pytanie odpowiedzieć znów należy cofnąć się w czasie. Wspomniana przez Bębenka gra polityczna to nic innego niż coraz bardziej ostra walka dynamicznej grupy partyzantów z niedobitkami Puławian, a omawiana dyskusja literacka była jeszcze jednym przejawem tej międzyfrakcyjnej walki. Sam Załuski był bardem partyzantów, który pragnął swoje literackie dokonania wypełniać ideologiczną treścią zaczerpniętą właśnie z ruchu partyzanckiego. A więc swojskość, ludowość, plebejskość połączona z ostrym zwalczaniem kosmopolitycznej, rewizjonistycznej i syjonistycznej niepolskiej doktryny politycznych przeciwników. Partyzanci, jako w pewnym stopniu ideowi spadkobiercy Natolinczyków, w myśl zasady, że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, nawiązali nieformalną współpracę ze stowarzyszeniem Pax. Na czele tej organizacji koncesjonowanych przez władze państwowe katolików stał jej założyciel Bolesław Piasecki. Postać to nietypowa i niezwykła, do dziś wywołująca u wielu osób żywe, a nawet gwałtowne reakcje. Przed wojną jako dynamiczny, bardzo inteligentny młody człowiek kierował stosunkowo niewielką, faszyzującą organizacją. Obóz narodowo-radykalny Falanga, o którym tu mowa, głosił hasła szowinistyczne i skrajnie antysemickie. Posługiwał się frazeologią radykalizmu społecznego i demagogicznymi hasłami. W 1945 roku po rozmowach z generałem Iwanem Sierowem z NKWD Piasecki złożył obietnicę współpracy z komunistami rozmawiał m.in. z Gomułką i został wypuszczony z więzienia W listopadzie 1945 roku zaczął wydawać tygodnik Dziś i Jutro Stowarzyszenie PAX powstało formalnie i to nie bez oporu ze strony władz państwowych dopiero w 1952 roku, ale już wcześniej grupa Piaseckiego odgrywała rolę polityczną Rola ta polegała przede wszystkim na neutralizowaniu wpływów Kościoła katolickiego. Gdy wiosną 1953 roku odebrano tygodnik powszechny jego prawowitym właścicielom, przekazano go właśnie w ręce ludzi paksu. Pismo redagował wówczas Jan Dobraczyński. W czasie walk frakcyjnych w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1956 roku Piasecki opowiedział się po stronie Natolińczyków. Pomimo to Gomułka raz jeszcze pomógł Piaseckiemu, przyjmując go 2 stycznia 1957 roku i zapewniając, że Pax nie zostanie zlikwidowany. Trzy tygodnie później, 22 stycznia, w drodze ze szkoły został porwany 16-letni pierworodny syn Piaseckiego, Bohdan. Dopiero w grudniu 1958 roku odnaleziono jego zwłoki. Przywódca Paksu i wielu ludzi z jego najbliższego otoczenia uważali, że Bogdana porwało i zamordowało żydowskie komando, które w ten okrutny sposób miało się zemścić na Bolesławie Piaseckim za jego gwałtowny antysemityzm. Nie mogąc uzyskać oficjalnego zadośćuczynienia, Piasecki czekał zapewne na godzinę zemsty. Gdy w kierownictwie partii zaczęła się formować, a następnie rozglądać za ewentualnymi sojusznikami grupa partyzantów, Piasecki nawiązał z nią kontakt, i udzielił swojego wsparcia, przy czym wspólnym mianownikiem stał się właśnie m.in. antysemityzm. Wydaje się też, że Piasecki stawiał na narodowych komunistów, jak się niekiedy nazywa partyzantów, gdyż liczył, że przy ich poparciu będzie mu łatwiej przeforsować wreszcie własną koncepcję wieloświatopoglądowości. W zbliżeniu Piaseckiego z partyzantami sprzyjać mógł także fakt, że oto właśnie w 1963 roku zniknął ze sceny politycznej i główny przeciwnik, członek biura politycznego, sekretarz KC Roman Zambrowski. 6 kwietnia 1963 roku, uznając stan spraw za niedozniesienia, Zambrowski udał się do Gomułki, aby na jego ręce złożyć dymisję z funkcji sekretarza Komitetu Centralnego, a gdyby zaistniała taka potrzeba, również z funkcji członka biura politycznego. Według relacji syna, Antoniego, zaskoczony dramatyczną decyzją, Gomułka zarzucił w gniewie Zambrowskiemu rewizjonizm. Ten zaś, nie pozostając dłużny, krytykował w całej rozciągłości jego politykę. Wspomniał m.in. Gomułce przeszkody czynione przez kliszkę w wznowieniu spiżowej bramy za zbyt dodatnią, jakoby umieszczoną w niej ocenę księdza prymasa Wyszyńskiego. Gdy tymczasem taki stalinowiec jak Maurice Torres Napisał do Tadeusza Brezy list gratulujący dobrej książki. Wspomniał też wstrzymanie nagrody dla Bocheńskiego za boskiego Juliusza, mimo przychylnego stanowiska Wydziału Kultury K.C. z Wincentym Kraśką, wyrzucając Gomułce, że jeśli się sprawuje władza absolutną, to nawet w książce o Cezarze można doszukiwać się aluzji politycznych. Kończąc rozmowę Gomułka zażądał uzasadnienia dymisji na piśmie. Zambrowski w przewidywaniu dalszego biegu wydarzeń postanowił w liście skierowanym do biura politycznego zawęzić pole krytyki do rzeczy najbardziej oczywistej – atrofii kolegialności w sekretariacie KC. List został rozpatrzony na posiedzeniu biura politycznego, gdzie Kliszko, Strzelecki i Gierek zajęli wobec niego stanowisko zdecydowanie wrogie, zaś Ochab, Zawadzki, Jędrychowski, Rapacki, Spychalski i Logasowiński – stanowisko pojednawcze wyrażając żal, że Roman Zambrowski podjął krok tak drastyczny. Roman Zambrowski tak uzasadniał swoją decyzję w liście do Biura Politycznego z 13 kwietnia 1963 roku. W ciągu ostatnich miesięcy praca moja w sekretariacie jest coraz mniej efektywna, wydajna. Stan tego wynika z dwóch podstawowych przyczyn – z niedomogów w systemie pracy partyjnej i pozycji, w której mnie w kierownictwie ustawiono. Od trzeciego zjazdu partii odbyły się następujące posiedzenia sekretariatu. W 1959 roku cztery posiedzenia, od kwietnia 1959 roku. W 1960 roku siedem posiedzeń, w 1961 roku jedno posiedzenie, w 1962 roku jedno posiedzenie, w 1963 roku jedno posiedzenie. Stan ten jest tym bardziej nienormalny, że w przeszłości dalszej i bliższej sekretariat KC działał jako odrębny organ z bezspornym pożytkiem dla partii. Muszę też stwierdzić, że we wszystkich krajach socjalistycznych sekretariat Komitetu Centralnego jest bardzo aktywnym organem. Ujemnym skutkom tej atrofii sekretariatu nie może przeciwdziałać fakt, że wszyscy sekretarze KC uczestniczą w posiedzeniach biura politycznego, które, jak wiadomo, odbywa dość regularnie swoje posiedzenia. Jednakże na posiedzenia biura politycznego często nie trafiają nawet sprawy o charakterze ogólnopolitycznym. Wystarczy stwierdzić, że sprawy stosunków z Klerem ostatni raz były przedstawione na obradach biura politycznego w lipcu 1962 roku i to wyłącznie w aspekcie rozważenia sprawy udziału biskupów polskich w soborze, że o potrzebie postawienia sprawozdania MSW na biurze politycznym mówi się od kilku lat, a tak ważne sprawy jak nowy projekt kodeksu karnego, kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego w ogóle nie były wniesione pod obrady biura politycznego. Po tych uwagach ogólnych Roman Zambrowski przeszedł do osobistych motywów decyzji stwierdzając Z systemu informacji i konsultacji, nawet telefonicznej w sprawach bieżących między sekretarzami KC jestem faktycznie wyłączony. Ten stan odbija się również na pracy Wydziału Organizacyjnego. Pragnę dodać, że od pewnego czasu przestałem otrzymywać od pierwszego sekretarza KC niektóre teksty zasadniczych wystąpień pierwszego sekretarza przed ich wygłoszeniem dla ewentualnego poczynienia uwag. Również w działalności mojej jako członka biura politycznego miałem niemałe trudności. Niekiedy w tej czy innej z omawianych spraw zgłaszałem uwagi lub propozycje pod rozwagę nie pokrywające się ze zdaniem pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. Niemal każde moje wystąpienie na biurze politycznym, w którym wyrażam inną myśl, spotyka się z irytacją i jest ignorowane przez pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie wiosną 1963 roku Roman Zambrowski Zdecydował się podać do dymisji. Trudno też powiedzieć, czy naprawdę wierzył w to, iż dymisja zostanie przyjęta. Był ostatnim działaczem związanym z grupą puławską zajmującym eksponowane stanowiska partyjne. W okresie poprzedzającym XIII plenum Komitetu Centralnego PZPR znalazł się w otwartej opozycji wobec reszty członków Biura Politycznego. Na posiedzeniach Biura Politycznego oskarżał MSW o przekraczanie kompetencji oraz ingerowanie w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie podobno zarzucał Moczarowi i Korczyńskiemu pogwałcenie statutu partii i utworzenie prawicowej frakcji wewnątrz partii. Twierdził przy tym, że albo Gomułka nic o tym nie wiedział, albo celowo tolerował taką sytuację. Pierwszy sekretarz ripostował, że partia nie tolerowałaby żadnych ani prawicowych, ani lewicowych frakcji i zarzucił Romanowi Zambrowskiemu dezinformację i przesadę. Zdecydowanego poparcia Gomułce udzielili Kliszko i Logasowiński. Nie brak też jednak osób, które uważają, że dymisję Zambrowskiego wymusił Gomułka. W maju 1963 roku Bogdan Czeszko, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Machejek, Jerzy Putrament, Wilhelm Szewczyk i Janusz Wilhelmi wystosowali do Gomułki memorandum, w którym zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, jakie zagraża autorytetowi partii ze strony rewizjonistów, publikujących na łamach Nowej Kultury i Przeglądu Kulturalnego. Padło to na podatny grunt i spotkało się z rzeczliwym poparciem Kliszki, Kraśki, Szafa, Starewicza, Werblana i Zenona Wróblewskiego. Tych sześciu inkwizytorów kultury polskiej, jak obrazowo nazwał ich Peter Reina, przyczyniło się do likwidacji w czerwcu 1963 roku obu tygodników. I znów na posiedzeniu biura politycznego ponoć jeden Zambrowski sprzeciwiał się temu. Zamiast dwóch zlikwidowanych pism, 16 czerwca 1963 roku pojawił się nowy tygodnik społeczno-kulturalny Kultura. Redaktorem naczelnym pisma, które świadomie przyjmowało tytuł emigracyjnego miesięcznika, został Janusz Wilhelmi. Przez gąbłkę nie wiadomo dlaczego, uparcie nazywany Wilhelmini. Gustaw Herling-Grudziński na łamach paryskiej kultury jej warszawską imienniczkę określił jako Najżałośniejsze pisemko, jakie kiedykolwiek ukazywało się w języku polskim. Okazało się to literacką, czy raczej publicystyczną przesadą. Bojkot tego tygodnika przez wielu znanych pisarzy i publicystów załamał się po kilku miesiącach i od mniej więcej 65 czy 66 roku poziom pisma powoli zaczął się poprawiać. Na temat sposobów przełamywania bojkotu kultury przez znanych publicystów pisze Lisiecka posługując się przykładem Krzysztofa Teodora Teplica. Niedługo po likwidacji przeglądu kulturalnego KTT otrzymał amerykańskie stypendium. Sprzedał mieszkanie i zaczął zwijać manatki. Przyszła odmowa paszportu i wkrótce potem propozycja pracy w bojkotowanej kulturze. 4 lipca 1963 roku rozpoczęło obrady poświęcone sprawom ideologicznym 13 Plenum Komitetu Centralnego PZPR które wyznacza definitywny koniec procesu liberalizacji w Polsce. Referat o aktualnych problemach ideologicznej pracy partii wygłosił Gomułka. Było to bardzo obszerne wystąpienie, w którym Gomułka stwierdził m.in., że jednym z najważniejszych zadań w dziedzinie nauk socjologicznych jest walka z antymarksistowskimi tendencjami. Słowa te były niebezpieczną zapowiedzią dla nauk społecznych. Gomułka nawet nie ukrywał, że poucza intelektualistów, co i jak mają pisać. Nawiązując do dyskusji sprowokowanej książką Załuskiego, niewymienionego jednak z nazwiska, mówił, że swoboda dyskusji w historycznych towarzystwach naukowych nie może być rozumiana jako zasada równorzędnej prezentacji różnorodnych poglądów bez należytego podejmowania zdecydowanej polemiki z błędnymi poglądami. Ostatnio w warszawskim oddziale Towarzystwa Miłośników Historii Podnoszą się głosy atakujące marksistowską historiografię za zbyt jakoby krytyczny stosunek do polityki rządów okresu międzywojennego. Są też tendencje do jednostronnego krytykowania, nawet potępiania KPP pod pretekstem walki z sekciarstwem przy jednoczesnym wybielaniu PPS. Tendencje te nie znajdują należytego odporu. Mówca zwrócił uwagę na brak podręcznika historii Polski Ludowej, jak i podręcznika historii PZPR, i ubolewał, że na większości wydziałów historycznych wyższych uczelni wykład dziejów ojczystych kończy się na okresie II wojny światowej. W środowisku twórców kultury zarzucał, że stworzyło zbyt mało dzieł literackich, filmowych czy teatralnych, które by z pełnym zaangażowaniem i pasją ukazywały obraz naszego kraju, walkę o jego rozwój gospodarczy, ofiarny trud klasy robotniczej, inteligencji, polskiej wsi, kobiet i młodzieży. Niewiele również pojawiło się dzieł mówiących o doli ludu polskiego w Polsce obszarniczej i kapitalistycznej, o rewolucyjnej walce klasy robotniczej i chłopów, o polskich komunistach, o bohaterstwie żołnierza polskiego na zwycięskim szlaku od Lenino aż po Berlin. Po wypomnieniu twórcom, czego nie ma w ich dziełach, Gomuka zaatakował to, co w nich jest. Na ekranach kin ukazują się dość często polskie filmy o marginesowej tematyce, i mimo pozorów głębi psychologicznej czy filozoficznej płytkie intelektualnie i poznawczo wątpliwe lub wręcz osobliwe pod względem ideowo-wychowawczym. Weźmy na przykład filmy wyprodukowane w ostatnich kilku latach takie jak Nikt nie woła, niewinnicza rodzieje, Nóż w wodzie, Zuzanna i chłopcy, Troje i las, Mężczyźni na wyspie i temu podobne. Każdy z tych lub im podobnych filmów Rozpatrywany oddzielnie, może nawet posiada pewne wartości artystyczne lub warsztatowe. Uderza w nich jednak oderwanie od konkretów i warunków społecznej rzeczywistości Polski budującej socjalizm oraz pesymizm w traktowaniu losu człowieka. Nasza kinematografia nie może być narzędziem służącym wyłącznie dla eksperymentów i nie może być dostosowywana do elitarnych zainteresowań wąskich środowisk artystycznych lecz musi przede wszystkim zaspokajać kulturalne i rozrywkowe potrzeby milionów ludzi pracy. Ma spełniać odpowiedzialne zadania ideowo-wychowawcze. Równie ostro jak Gomułka krytyk filmowy, grzmiał Gomułka krytyk literacki. W utworach niektórych młodych pisarzy znajdujemy ekstrakt cynizmu. Trudno bez obrzydzenia przebrnąć przez ich opowiadania. Jest tam zresztą sporo zapożyczeń i wzorów z literatury francuskiej i amerykańskiej. A nasze wydawnictwa i pisma literackie podobne obrzydliwości drukują. W niektórych tego typu utworach w naszej literaturze te marginesy społeczne, te przejawy cynizmu, demoralizacji i zwyrodnienia próbuje się przedstawić jako skutek panujących u nas warunków. Wśród środków masowego przekazu najostrzej zostały skrytykowane ilustrowane tygodniki masowe – w których całe szpalty wypełniają nieraz ujęte w duchu najbardziej prymitywnego snobizmu materiały o życiu na zachodzie. Sensacyjno kryminalne opowiadania i przygody różnych osobistości i gwiazd, opisy wspaniałości wystaw sklepowych, a z krajów słabo rozwiniętych egzotyka i turystyka wyprana z wszelkich istotnych treści politycznych i społecznych. Gomułka wymienił w referacie politykę, przegląd kulturalny, przekrój, panoramy śląską dookoła świata, zarzucając poszczególnym pismom różne grzechy. Odcinek szósty. Analiza referatu nie jest łatwa. Było to jedno z najważniejszych publicznych wystąpień szefa partii. Zawarte w tym wystąpieniu treści i jego język pokazują, jak daleką drogę przebył Gomułka od czasu swojego wystąpienia na ósmym plenum w październiku 1956 roku. Można się zastanawiać, czy owo antyinteligenckie zaostrzenie kursu było inicjatywą Gomułki i jego najbliższych współpracowników, czy zostało im podsunięte przez partyzantów. Trzynaste plenum Komitetu Centralnego jednogłośnie przyjęło rezygnację Romana Zambrowskiego z funkcji członka Biura Politycznego i sekretarza KC. Jego odejście było niewątpliwie sukcesem grupy Moczara. Moczar... Miał też jednak powody do niezadowolenia, gdyż sekretarzem Komitetu Centralnego mianowano Starewicza. Ponadto Zambrowskiego nie wykończono politycznie, lecz zgodnie z partyjną tradycją odchodził z powodu złego stanu zdrowia. Nie jest też wykluczone, że ta rozgrywka polityczna na trzynastym plenum została przygotowana przez samego Gomułkę, który z jednej strony pozbył się niewygodnego partnera, a z drugiej przynajmniej na jakiś czas przyhamował rozpęd partyzantów. Osiągnął to m.in. przez podebranie im pewnych antyinteligenckich haseł, które wśród części aparatu zawsze znajdowały poparcie. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości. Po XIII plenum walka polityczna na najwyższych piętrach władz partyjnych wkroczyła w nową fazę. Dodatkowym elementem zaostrzającym tę walkę była podjęta na plenum decyzja zwołania w pierwszym półroczu 1964 roku czwartego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Latem 1963 roku sytuacja społeczno-polityczna w Polsce była na pozór ustabilizowana. Niemniej jednak szereg spraw pozostawało nierozwiązanych. Wydaje się, że w kontekście referatu Gomułki i coraz bardziej uzewnętrzniających się tendencji antyinteligenckich najtrudniejsza była sytuacja twórców. W lipcu na łamach włoskiego miesięcznika Tempo Prezente Herling Grudziński tak przedstawia ówczesne życie intelektualne w kraju. Czasopisma są znowu szare i nudne. Książki o pewnej wartości można policzyć na palcach. Zgasły wielkie polemiki. Pisarze, nawet ci, którzy w przeszłości dawali niejednokrotnie dowody odwagi intelektualnej, nie gardzą wypadami w rejony banału. Czy to zaniepokojenie działalnością wydawniczą w kraju było uzasadnione? Barbara Fijołkowska, opierając się na materiałach partyjnych, zauważyła, że produkcja książki w Polsce w okresie 1956-1962 zdradzała wyraźnie niekorzystne tendencje. Stale zmniejszały się przeciętne nakłady książek oraz liczba egzemplarzy przypadająca na jednego mieszkańca, zwłaszcza w zakresie literatury pięknej i dziecięcej oraz podręczników szkolnych. W 1961 roku musiano wprowadzić zamknięty system sprzedaży podręczników przez szkoły, wydłużając zarazem używalność każdego egzemplarza na 2-3 lata. Zwiększenie w omawianym okresie 1956-62 liczby wydawanych tytułów zaledwie o 3,2% nie pozostawało w żadnej proporcji do rozwoju kultury i wzrostu potrzeb kulturalnych społeczeństwa. W roku 1956 przydział papieru na cele wydawnicze wynosił 30,8 tysiąca ton, a w 1962 24,6 tysiąca ton. W 1960 roku w Związku Radzieckim i w NRD na jednego mieszkańca przypadało rocznie 6 książek, w Polsce 3,1. Zgodnie z założeniami drugiej pięciolatki w 1965 roku w Polsce na jednego mieszkańca przypadać miało tyle książek, co w roku 1957. Gdy do tego wszystkiego dodać, że w porównaniu z 1956 rokiem ludność Polski wzrosła o 8,2%, a liczba bibliotek o mniej więcej 30%, to wówczas wyraźnie widać, że państwo z coraz większym trudem zaspokajało zainteresowanie książką. W takiej oto atmosferze doszło do wystosowania przez grupę wybitnych intelektualistów Listu do Prezesa Rady Ministrów. Dokument ten, znany pod nazwą Listu 34, był pierwszym tego typu dokumentem w prawie dwudziestoletniej już wówczas historii Polski Ludowej. 14 marca 1964 roku Antoni Słonimski złożył w Kancelarii Premiera w Urzędzie Rady Ministrów list następującej treści. Do prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza. Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarzają sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu. Leopold Infeld, Maria Dąbrowska, Antoni Słonimski, Paweł Jasienica – Konrad Górski, Maria Osowska, Kazimierz Wyka, Tadeusz Kotarbiński, Karol Estreicher, Stanisław Pigoń, Jerzy Turowicz, Anna Kowalska, Mieczysław Jastrun, Jerzy Andrzejewski, Adolf Rudnicki, Paweł Herc, Stanisław Mackiewicz, Stefan Kisielewski, Jan Parandowski, Zofia Kossak, Jerzy Zagórski, Jan Kot, Wacław Sierpiński, Kazimierz Kumaniecki, Artur Sandauer, Władysław Tatarkiewicz, Edward Lipiński, Stanisław Dygat, Adam Warzyk, Marian Falski, Melchior Wańkowicz, Jan Szczepański, Aleksander Giejsztor, Julian Krzyżanowski. Dla nieprzyzwyczajonych do tej formy komunikacji społecznej czynników oficjalnych list był zaskoczeniem i stanowił poważny problem. Ówczesny redaktor Naczelny Życia Warszawy Henryk Korotyński wspomina, że 14 czy 15 marca stawił się u Starewicza, a ten, nim zaczął rozmowę, wręczył mu do przeczytania tekst listu 34. Zdaniem Korotyńskiego starewicz był zaskoczony i zatroskany. Spodziewam się u nas, mówił dalej, ostrej reakcji na to wystąpienie, a trzeba by raczej działać spokojnie, aby nie zrobiła się z tego głośna sprawa i nie wybuchł nowy konflikt. Nieco inaczej na wiadomość o liście 34 zareagował Jarosław Iwaszkiewicz. Sekretarz Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Jan Maria Gizges, który go o tym poinformował, tak oto opisuje tę scenę. Wystraszył się, kiedy mu o memoriale powiedziałem. Zmartwił, wreszcie ze zezłościł. Nic mnie to nie obchodzi, w dupie mam to wszystko. Ja już jestem za stary na to. Ach, zagranica będzie trąbić i Gomułka się wścieknie. Teraz nie mamy po co do niego chodzić. Dla Iwaszkiewicza, jak się wydaje, najgorsze było to, że wzburzony Gomułka nie zechce przyjąć zapowiedzianej wcześniej oficjalnej delegacji zarządu głównego ZLP, z którą miał omówić problemy nurtujące środowisko. W sumie prezes Związku Literatów Polskich, przynajmniej początkowo, nie doceniał chyba powagi sytuacji i nie odłożył zaplanowanego urlopu we Włoszech. Pora odpowiedzieć na pytanie, kto był pomysłodawcą i autorem listu do premiera. Jan Józef Lipski opowiadał, że inicjatywa wyszła od Słonimskiego. On też zredagował list i na zebraniu PEN klubu sam zebrał większość podpisów pisarzy. Lipskiemu przypadło w udziale zbieranie podpisów ludzi nauki oraz wyjazd po podpisy do Krakowa oraz do Komorowa do Marii Dąbrowskiej. Złożenia podpisu pod listem odmówiła Kazimiera Iłakowiczówna, gdyż była przeciwna gestom, a za taki uznała tę inicjatywę, oraz Ludwik Erlich, który oświadczył Lipskiemu, iż podpisując ten list, znacznie utrudniłby sobie możliwość pracy w towarzystwie ziem zachodnich, a działalność na tym polu uważał za niezwykle ważną i pożyteczną społecznie. Ponieważ autorzy listu w ciągu kilku dni nie uzyskali żadnej odpowiedzi, Lipski w porozumieniu ze Słonimskim sporządził kilkadziesiąt kopii, które porozdawał sygnatariuszom i innym osobom. Jedna z kopii bez udziału Lipskiego dostała się w ręce reemigranta z Francji, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, Stodolniaka, który współpracował z Agence France-Presse. I to on miał ją przekazać warszawskiemu korespondentowi tej agencji. Niemniej władze podejrzewały o to Lipskiego i został on nawet zatrzymany na 48 godzin. 23 i 24 marca o liście zaczęły mówić zachodnie środki masowego przekazu, w tym Radio Wolna Europa. 26 marca ukazało się wewnętrzne zarządzenie kierownictwa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, w którym zabroniono ogłaszania na antenie jakichkolwiek tekstów 12 sygnatariuszy. Nazajutrz dorzucono dwa dalsze nazwiska, przy czym zakaz dotyczył nie tylko korzystania ze współpracy z tymi pisarzami, względnie wypłacania im honorarium w jakiejkolwiek formie, ale także wzmiankowania o nich w pogadankach radiowych. Byli to m.in. Andrzejewski, Gejsztor, Jasienica, Kisielewski, Kot, Kowalska, Sandauer, Słonimski, Wańkowicz i Ważyk. Gaston de Serazy, czyli Stanisław Catmackiewicz, daje liczne przykłady tego typu szykan. Tak na przykład 1 kwietnia miał wystąpić w Radiu Wańkowicz, ale zapowiedziany występ nie doszedł do skutku. Z kolei Słonimski nie mógł już drukować na łamach szpilek swoich cotygodniowych felietonów, załatwiony odmownie. Czytelnicy Kuriera Polskiego za najlepszą książkę 1963 roku uznali Polskę Jagielonów Pawła Jasienicy. Redakcja chciała przeprowadzić wywiad z laureatem, lecz spotkało się to ze sprzeciwem cenzury. Począwszy od 1 kwietnia nie mogły zresztą ukazywać się w prasie żadne teksty Jasienicy. Również od 1 kwietnia wydawnictwo PAX zawiesiło swoją współpracę z Mackiewiczem. Cenzura konfiskowała po kolei felietony popularnego Kisiela Stefana Kisielewskiego, a Tygodnik Powszechny, który nie zrezygnował ze współpracy z nim, został ukarany zmniejszeniem przydziału papieru i w konsekwencji nakładu z 40 do 30 tysięcy. Na tę ostatnią decyzję wpłynął zapewne w znacznie większym stopniu fakt, że wśród sygnatariuszy Listu 34 znalazł się redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego Jerzy Turowicz, Poza tym Kisielewskiemu, podobnie jak Kotowi i Sandaurowi, odmówiono paszportu. 8 kwietnia premier Cyrenkiewicz w obecności partyjnych profesorów Adama Szafa i Henryka Jabłońskiego, a także wiceprezesa Związku Literatów Polskich Aleksandra Maliszewskiego, Iwaszkiewicz przebywał już we Włoszech, sekretarza organizacji partyjnej literatów Putramenta oraz Juliana Przybosia przyjął 13 sygnatariuszy listu 34. Zaproszonych było 14 osób, ale Dąbrowska nie dojechała z Komorowa, gdyż wysłany po nią samochód w Związku Literatów Polskich utknął w drodze. W spotkaniu uczestniczyli Andrzejewski, Dygat, Estreicher, Geisztor, Kotarbiński, Kowalska, Krzyżanowski, Lipiński, Parandowski, Rudnicki, Szczepański, Wyka i Zagórski. Wedle relacji uczestników spotkania Cyrankiewicz zachowywał się kurtuazyjnie i wygłosił pojednawcze przemówienie. Powtórzył, że rząd wcale nie uważa za przestępstwo tego, że grupa pisarzy i uczonych zwróciła się z tym listem do niego, natomiast jest oburzony, że o tym wystąpieniu została powiadomiona za granica, zanim premier zdążył autorom listu udzielić odpowiedzi. Pisze o tym w dziennikach Maria Dąbrowska, która, jak powiedziano, nie uczestniczyła w spotkaniu, gdyż wysłane po nią do Komorowa auto utknęło w błocie. Opierając się na relacji Anny Kowalskiej, Dąbrowska zanotowała pod datą 8 kwietnia 1964 roku, że było bardzo interesująco i premier stanął na wysokości zadania. Mówił lepiej niż wszyscy pisarze. Sprawa rzeczywiście nabrała rozgłosu w świecie. W wielu krajach zachodnich odezwały się głosy Solidarności z polskimi intelektualistami. 18 kwietnia londyński Times opublikował list angielskich pisarzy protestujących przeciwko posunięciom rządu polskiego, który ograniczył wolność słowa i publikacji szeregu wybitnych polskich intelektualistów i pisarzy. Wśród sygnatariuszy tego protestu znaleźli się m.in. Alan Bullock, autor znakomitej, wydanej także i w Polsce, biografii Adolfa Hitlera, oraz Arthur Kestler. Władze polityczne w Warszawie postanowiły zareagować na list w typowy dla siebie sposób – Rankiem 24 kwietnia telefonicznie wzywano pisarzy, sygnatariuszy listu 34 do siedziby Związku Literatów Polskich na konferencję, która miała się rozpocząć o godzinie 11.30. Stawili się Andrzejewski, Jasienica, Jastrun, Kisielewski, Kot, Kowalska, Mackiewicz, Parandowski, Rudnicki, Sandauer, Słonimski, Ważyk, Zagórski. Przyjął ich wiceprezes ZLP i zarazem sekretarz organizacji partyjnej Putrament – i oświadczył, że za dwie godziny odlatuje do Londynu ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wielkiej Brytanii, który zabierze ze sobą list dziesięciu profesorów uprzednio podpisanych na liście 34 do redakcji Timesa. Następnie putrament wezwał zebranych pisarzy do podpisywania tego nowego listu, ale po burzliwej dyskusji, w której m.in. padły głosy o neostalinowskich metodach, nikt się na to nie zdecydował. 28 kwietnia 1964 roku na łamach londyńskiego dziennika Times ukazał się list wspomnianej dziesiątki Geistora, Górskiego, Infelda, Krzyżanowskiego, Kumanieckiego, Lipińskiego, Sierpińskiego, Szczepańskiego, Tatarkiewicza i Wyki. Wyrażano w nim między innymi żal, że sprawa doprowadziła do kampanii przeciw naszemu krajowi akcji opartej na fałszywych informacjach szerzonych specjalnie przez prasę zachodnioniemiecką i przez Radio Wolna Europa. Cytujący w swoim artykule ten list Konstanty Aleksander Jeleński przypomina, że tylko paryski Le Monde oraz włoskie pisma Il Punto i Il Mondo podały pełną listę 34 nazwisk. Inne pisma zagraniczne wymieniały w różnej proporcji kolejności nazwiska Andrzejewskiego, Dąbrowskiego, Infelda, Kotarbińskiego, Kota, Parandowskiego, Słonimskiego i Warzyka. Z tych ośmiu osób... Wycofujący list do Timesa podpisał tylko przyjaciel i współpracownik Alberta Einsteina, profesor Infeld. W głosach i komentarzach w opracowaniu Juliana Krzeczkowskiego, Londyn 1964, odnotowano, że środowiska polskiej emigracji poczuły się szczególnie dotknięte użytym w liście dziesięciu profesorów wyrażeniem «Kampania przeciw naszemu krajowi» które, zdanie wolnej Europy, zostało zapożyczone z arsenału propagandowego. Nie można bowiem identyfikować wystąpień wymierzonych we władze komunistyczne z działalnością antypolską. 30 kwietnia na łamach londyńskiego Dziennika Polskiego pisano w artykule wstępnym Reżim identyfikuje każdą krytykę jego polityki z akcją przeciw Polsce, ale społeczeństwo na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że akcja podjęta na Zachodzie była akcją nie przeciw Polsce, lecz w obronie Polski i jej kultury. W swojej pracy wykorzystałem też wycinki z prasy zachodnioeuropejskiej na temat listu 34, które profesor Giejsztor przekazał do przechowania profesorowi Tadeuszowi Mantojflowi. Za ich udostępnienie dziękuję profesorowi Tomaszowi Szarocie. List wyjaśniający do Cyrankiewicza wystosował też Parandowski. Zanim ukazał się list polskich profesorów na łamach Timesa, Prasa krajowa czyniła już na ten temat pewne aluzje. Na łamach polityki z 25 kwietnia czytamy Jeśli ktoś znalazł się w przykrej sytuacji moralnej, to przede wszystkim autorzy listu, których nazwiskami wycierają sobie gęby przeróżni politykierzy antykomunistycznej maści. Zresztą świadomość tego faktu występuje wśród znacznej części osób spośród podpisanych pod listem, którzy, choć po nie w czasie, uświadomili sobie, że dali się wciągnąć w pułapkę przez złośliwych organizatorów tej hecy politycznej. Do połowy maja, kiedy to jako pierwsza i bodajże jedyna List 34 opublikowała Współczesność, zresztą bez nazwisk sygnatariuszy, nie był on nigdzie publikowany. Wkrótce też okazało się, że Wydział Kultury KC przekazał redakcji Współczesności wersję okrojoną o słowa powodowani troską obywatelską. Tymczasem w świecie nadal rozlegały się protesty przeciwko polityce kulturalnej władz PRL. Obok najbardziej prestiżowych protestów Międzynarodowego PEN klubu i Europejskiej Wspólnoty Pisarzy należy wskazać na opublikowany na łamach tygodnika Il Mondo protest włoskich intelektualistów podpisany m.in. przez Alberto Morawie i Ignacio Silone. Zaprotestowało też 38 profesorów Uniwersytetu Berkeley, Wśród sygnatariuszy obok Czesława Miłosza, zapewne inicjatora tego aktu solidarności z polskimi intelektualistami, znaleźli się znani socjologowie Seymour Lipset oraz Herbert Blumer. Jeleński pokusił się o porównanie sprawy listu 34 z podobnymi protestami intelektualistów na Zachodzie. Wybrał dwie dość dobrze mu znane akcje protestacyjne – Manifest 121 we Francji, w którym grupa intelektualistów protestowała przeciwko przeciąganiu wojny algierskiej oraz wysłany w końcu 1963 roku do ministra informacji zbiorowy protest grupy hiszpańskich pisarzy i uczonych przeciwko torturowaniu przez policję aresztowanych robotników uczestników strajków Asturii. W odróżnieniu od tych protestów, gdzie starano się zebrać jak największą liczbę podpisów, w tym także mniej znanych młodych twórców, w Polsce ograniczono się do elity. Wśród pisarzy polskich tej samej rangi literackiej co sygnatariusze listu zabrakło tylko dwóch osób – Iwaszkiewicza i Przybosia. W konsekwencji nie można było mniej zasłużonych dla kultury lub nauki potraktować brutalniej niż luminarzy, skoro wszyscy sygnatariusze byli luminarzami polskiego życia umysłowego. Wbrew temu, co oparcie twierdzi polska propaganda reżimowa – pisał Jeleński – Reakcje na manifest 34 nie były inspirowane przez żadne czynniki polityczne. Raczej przeciwnie. Dzięki strukturze demokratycznej doszły do głosu środowiska przywiązujące szerszą nadzieję do liberalizacji kulturalnej świata komunistycznego. Środowiska, które darzyły po październikową Polskę najwyższą sympatią i które w swoich protestach wyraziły swój niepokój i rozczarowanie oraz solidarność z ludźmi którym Polska zawdzięcza tak znaczną część swego kulturalnego prestiżu w ostatnich latach. Żywa reakcja środowisk intelektualnych na Zachodzie powodowała coraz większą irytację kierownictwa partyjnego, które zdecydowało się dać odpór. Na przełomie kwietnia i maja trwała akcja zbierania wśród pisarzy podpisów pod protestem przeciwko działalności wolnej Europy. Akcję tę, przy akceptacji kliszki, ale bez porozumienia, Zarządem Głównym ZLP, zainicjowała egzekutywa POP Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Zebrano tych podpisów w całej Polsce około 600, w tym kilkadziesiąt podpisów znanych pisarzy. Ważne było jednak i to, że 57 pisarzy, głównie członków partii, w tym 32 z Warszawy, odmówiło złożenia podpisów pod dokumentem, który w zamyśle władz miał być przeciwwagą dla listu 34. Tadeusz Kanwicki, jeden z tych niepokornych, mówił o tym po latach w rozmowie ze Stanisławem Nowickim. Byłem wtedy jeszcze członkiem partii wraz z innymi, zmuszano mnie do podpisania bumagi protestującej przeciwko listowi 34 oraz Wolnej Europie. Tę wielką listę prawowiernych nazwisk wydrukowano w nowej kulturze. Otóż nie znajdzie pan na niej mojego nazwiska oraz paru innych kolegów. Zrobiła się z tego cała afera, gdyż wezwano mnie do Komitetu Warszawskiego, gdzie przesłuchiwali mnie kociołek i kępa. A ponieważ nie zdobyłem się na kategoryczne nie, lecz wiłem się i kręciłem, to też musiałem napisać oświadczenie wyjaśniające, dlaczego nie chcę podpisać. 4 maja 1964 roku Gomułka spotkał się z członkami Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Iwaszkiewiczem. Czesławem Centkiewiczem, Maliszewskim, Putramentem, Gizgesem i Jerzym Jurandotem. W rozmowie tej uczestniczyli również Kliszko oraz kierownik Wydziału Kultury K.C. Kraśko. Być może z myślą o tym spotkaniu 24 kwietnia osobisty sekretarz Gomułki, Namiotkiewicz, przygotował notatkę o sytuacji w środowisku literackim. W dokumencie tym najwięcej uwagi poświęcił, jak sam to określił, lewicy intelektualnej pisanej przez niego w cudzysłowie. W Warszawie, czytamy, tajemnicą Poliszynela są liczne powiązania towarzyskie lewicy intelektualnej z ludźmi pokroju Stefana Staszewskiego, Edy Wer